Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, idy i gniot. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 10 maja 2025 roku. Słuchacie właśnie 550 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami trzej Scream Kings. Trzech królów krzyku. Są ze mną Marek Wyszyński, czyli Rychu. Cześć. Cześć. Jest ze mną także Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię. Cześć. Jestem tutaj ja, Szymon Szyma I tak naprawdę... O, chyba to Spreśmy słyszeliście. Na Nadajemy z majówki, mamy 2 maja, siedzimy w altance. Przed chwilą zmoczył nas delikatnie letni deszcz, ale teraz znowu świeci słoneczko. Technicznie rzecz biorąc jeszcze wiosenny. Łamiemy pierwszą zasadę Randiego. Zdrowie. ładnie tak, weź to też otwórz. Doskonale. I spotykamy się tutaj w tej altance, żeby porozmawiać o krzyku. Ale jako że nowego filmu jeszcze nie ma i no jego losy są dosyć wyboiste, jak pewnie wiecie jeżeli śledzicie tę franczyzę, to porozmawiamy o grze Scream the Game. Jest to tytuł wydany przez Funko Games, o którego istnieniu ja nie miałem pojęcia, czy możliwe, że gdzieś mi mignął, ale potem wyparłem go całkowicie z pamięci i przypomniało mi się o nim dopiero, gdy otwierałem paczki bożonarodzeniowe w ubiegłym roku, gdyż dostałem tę grę od Mateusza, naszego stałego słuchacza i kumpla, pod choinkę. Czy wy kojarzyliście w ogóle, że Fanko Games robi tego typu też produkcję? Znaczy to, że gry robi, to kojarzyłem, bo dostałem od ciebie pod choinkę dwa lata temu, <gry> Back to the Future e, mm -hmm. od Fanko Games. Scream? Nie pamiętam, czy wiedziałem wcześniej, czy do jak zaczęłeś zacząłeś wklejać zdjęcia. Wydaje mi się, że chyba wiedziałem, ale wiesz, jak to z moją głową. Aczkolwiek byłem przekonany, że to jest troszeczkę inna gra, no bo Back to the Future ma figurki Fanko. Tak. E, nie są to ani mini-fanko, ani te maxi-fanko, coś pomiędzy. Bo ale... jest to Boardverse chyba to się nazywa, czy coś takiego. I tam można niby te gry z różnymi figurkami łączyć ze no sobą. I tych, no i no, jest ich więcej. No bo jest Harry Potter, to było w Polsce sprzedawane. Jest chyba Marvel, jeżeli się nie mylę. Tych gier fanko jest trochę więcej. Część była w polskiej dystrybucji. Ale to jest na pewno zupełnie osobny, niezależny To jest zupełnie tytuł. co innego. Zupełnie inne pudełko, inaczej wygląda. Zupełnie inna gra. No Ja nic od was, ani od nikogo pod choinkę nie dostałem, więc... <laughs> Bywa, bywa. To był niegrzeczny. A ja, nie bo... ja, ja nawet nie wiedziałem, że Fanko robi y, gry. Mhm. Ja zawsze to łączyłem tylko i wyłącznie z y, figurkami. A to, że jest... Y, Screen the Game dowiedziałem się tutaj na majówce, jak zostało wyjęte wyjęte storby. Tak? Masz seriale, jest przecież serial Marvelowski, ale to takie szorciki, mm -hmm. ale jest na Disneyu chyba trzyminutowe. Są komiksy fanko, także to nie mm -hmm. tylko figurki. No to mówię, ja sobie totalnie zdawałem z tego sprawy, bo figurki się też nigdy nie wkręciłem, więc nie śledziłem tego, co się w fanko dzieje. A mówię, no planszówkę, planszówkę. No, tę grę zobaczyłem dwa dni temu, tak? Mhm. Mm tak, jest to gra kooperacyjna dla 3 do 8 osób. Ofiar, tak jest na pudełku. Ofiar, ofiar, tak. <śmiech> w pudełku mamy małą planszetkę, figurkę Ghostface'a, ale jak już Mando zauważył, to nie jest figurka Funko Pop. Ona nie ma tej powiększonej główki, to jest zwykły Ghostface, taki malutki. Znajdziemy tam także tekturowy nóż, który służy jako żeton aktywnego gracza, oraz dwie talie kart. Gdyż w dużej mierze jest to karcianka i do gry wymagane jest także posiadanie aplikacji. To jest w sumie dość ważna, dość istotna kwestia, bo dużo graczy gier bez prądu, gier planszowych no, od razu neguje gry z aplikacją. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Grywam we Władce Pierścieni, który się bardzo mocno na aplikację opiera. Także to, tu akurat to jest naprawdę bardzo fajna część, zaraz do tego przejdziemy. Jedyny problem jaki mam to się zastanawiam czy na przykład za 50 lat jak wyciągnę tę grę jako dziadek, żeby z wnuczkami pograć czy będzie to możliwe. W tym w przypadku Scream nie jest to chyba aż tak ważne, ale w przypadku Władcy Pierścieni, w którego zainwestowałem pewnie już z 1000 zł no to mhm. trochę może zaboleć. Znaczy, to jest mój główny problem z tym. Tak, ja nie mam problemu, żeby grać z aplikacją ale mam problem z tym, że żywotność gry. Google Play za 5 lat może mieć no. inaczej działać Apple, yy, Splat, Zgadza tak się tak pytanie, czy za 5 lat będziesz w ogóle chciał do tej gry wracać? Czy no do tej konkretnej, co dzisiaj mówimy, pewnie nie, bo to jest prościutka gra, o czym zaraz pogadamy. No ale mówię, no to nie jest jedyna gra, która też jest łączona z aplikacją. Ja bardzo lubię Kroniki Zbrodni, które w zasadzie nie istnieją bez aplikacji. Nie? Uh -huh. to, jest, to jest gra, w której my dostajemy trochę kart, ale tak naprawdę cały content jest właśnie w aplikacji. A akurat o Screamie dzisiaj sobie myślałem, bo dzisiaj chwilę myślałem o tym, czy gdyby na przykład już za 10 lat aplikacji nie ma, w to by dało się grać. Bo tu ktoś by mógł odgrywać. Wiemy mniej więcej, co mówi nam Ghostface, który do nas dzwoni w aplikacji, bo on powtarza podobne rzeczy, więc to bez problemu dałoby się bez aplikacji... Ale wiecie, no, wszystkie te stare aplikacje, czy stare gry, kurczę nawet z lat 80 -tych, 90 -tych, wszystko to daje radę odpalić na emulatorach. Więc myślę, że gdybyśmy bardzo chcieli, nawet za te 5 za dziesięć lat to by jak najbardziej dało się zrobić. No. no to ktoś to musi zarchiwizować najpierw. Zgadza się, ale mówię, no, żyjemy w czasach, w których mało rzeczy ginie już w tym momencie, nie? Bo, bo mamy wielkie archiwum, nie? Jakby internet jest wielkim archiwum. Inaczej niż to było te 20 lat temu, więc Dobry, ale... rozumiem wasze, wasze zastrzeżenia, ale nie, jakoś się tego nie boję. Mhm. O wyglądzie chcesz chwilę, bo powiedziałeś o figurkach i o tym. czy Możemy to... o wyglądzie, a potem o samej rozgrywce. No dobra, ja powiem, że mi się gra wizualnie bardzo podoba. Jak zobaczyłem tę figurkę Ghostface'a, naprawdę fajna. To jest taka figurka jak do gier planszowych. Mhm. E, jest pomalowana. Tak, to taki, możemy hermetycznie powiedzieć, żart, bo Mando mnie zapytał przez samą majówką, czy jakieś figurki mu do pomalowania przywiozę, ale ja stwierdziłem, no nie będę teraz latał. A, po, czyli po, ciebie też pytał. Po kartonach szukał, do komórki schodził i coś przywoził, no i tutaj jak otwierałem pudełko, to Mando pyta, czy jest figurka, ja mówię, że jest, tylko no jest cały czarny, jednie buźkę ma białą i, i nóż srebrny nożna, metaliczny. metaliczny. Tak? I on już jest akurat pomalowany, ale nawet jakby nie był. Znaczy, gdyby nie był, to w sumie trochę by była siara, bo to jednak, jeżeli grę produkuje fanko, to jednak powinna być figurka kompletna. A Aczkolwiek ja bym go ładniej pomalował i tak, jeszcze mógłbym ci tutaj dorobić trochę cieni i trochę krwi, i maskę trochę przybrudzić. To jest pod piątkę robiona, a w piątce miał zniszczoną maskę, ale bardzo fajna figurka, bardzo mi się podoba. Że to noża, no ja cały czas mam wrażenie, że on w końcu pęknie. Bo to jest kartonowy nóż dosyć cienki, a całkiem wysoki. On ma ile? Prawie 20 cm. No to jest taki nóż, jakby wbity w stół. On jest na takie czerwonej podstawce, ona mogłaby w sumie bardziej krew imitować, ale to jest tam pierdoła. A ten nóż się bardzo szybko przekazuje od gracza do gracza. On jest ten karton taki trochę, ja miałem cały czas wrażenie, że to pianka jest, że jak się wciśnie to zostanie ten, ale nie, tak nie jest. To jest taki metaliczny, fajny nóż, spoko. Ale tak jak mówiłem, no taki nóż można, możemy sobie wydrukować Jo, a w zresztą, tej chwili w 3D pomalować i o, to może być całkiem fajna rzecz do malowania, bo też by go można gdzieś krwią przybrudzić i tak no, no, dalej, no. więc no faktycznie, to, to jest licha, tak, bo znaczy, to, ta tektura jest dość sztywna, ale, ale to, to, się na, to się na bank zniszczy, myślę, że do końca tego roku trzeba będzie go czymś zastąpić. <laughs> Szczególnie, że bardzo szybko się go przekazuje. E, komponenty do gry to tam nie problem Ale w, w ogóle sam pomysł, nie? Nie? że to jest nóż mhm. wbity w coś właśnie z uciętą e, z... uciętym ostrzem. Tak, mhm. A jest mega potrzebny w grze, bo tak jak figurka może jest zbędna tak naprawdę, bardzo rzadko się ją przestawia, tak nóż jest bardzo potrzebny. Pudełko bardzo ładne, to jest zrobione pod yy, piąty film. No i mamy w zasadzie czarne pudełko z ghost face em takim raczej rysunkowym, logo Scream. Pudełko jest ochlapane krwią i ona na tym czarnym tle jest fajnie folią oklejona i... Karty są proste, to są karty w zasadzie bez tekstu, poza lokacjami, czterema lokacjami, które są napisane na każdej karcie i to są karty z symbolem tak naprawdę, a planszetka na której chodzi Ghostface to są cztery lokacje podpisane i z rysunkami i gra się w zasadzie bez e, wczytywania w karty, to nie na tym polega, tutaj gramy symbolami. Aha. No i te symbole są fajne, bo też przynajmniej jeden z nich mocno nawiązuje do, do samej serii. Nie no, bo... wszystkie jakoś no, tam no, no, nawiązują. ale powiedzmy, że są dość, dość generyczne, no bo klucze popcorn i tak dalej to są takie dość generyczne. Natomiast no, ta grafika DVD no, z filmu, z filmu Stab, Stab, no to jest, to jest no, wybitnie. King sorry, nie kingowa, tylko krzykowa rzecz. Tak jest. Dokładnie tak. Ym, nie mam chyba nic do dodania. Mnie też. Się podoba to. Myślałem, że to może być coś innego, dziwnego, nietypowego. No nie, no takie standardowa karcianka z planszetką i, i figurką, ale wszystko wydane estetycznie i w porządku. To tak jak mówisz, no figurkę można by lepiej pomalować, bo tutaj cały płaszcz jest jednolicie czarny. Ale nie, no odcieniu. spoko jest to. Ja po prostu, ja sobie tak, żartuję, tak. że mógłbym się tym pobawić, ale jest jak najbardziej. Jest, jest, jest fajna figureczka Ghostface'a. Tak, i jeszcze jest aplikacja, o której więcej za moment, gdy wyjaśnimy, jak to mniej więcej działa. Grychu, coś chcesz dodać? Czy przechodzimy do mechaniki? Nie, myślę, że możemy przejść do, do mechaniki, do no... Czy to, wygląd samej aplikacji, o, jeśli gadamy o wyglądzie, no to możemy też powiedzieć aplikacji. No ona jest, działa całkiem nieźle, natomiast jest y, bardzo brzydka i toporna. Robiona 15 lat temu, takie mam wrażenie. Na pewno mogłaby wyglądać y, no, trochę lepiej, no, ale tak, y, takie sprawia wrażenie, tak? jak ze, ze starych androidów. Na pewno mogłaby troszeczkę być lepiej zaprojektowana. Y, Ładniejsza. Ale Kroniki z Ona, Oni też mają to pogrom aplikacji. Yy, tak, ale tu mamy, wiesz, tu mamy trochę grafiki, ma, mamy tworzenie profili graczy, nie można tego zapisać na przykład. Tak, gdybyśmy A, chcieli y grać w tej samej grupie, fajnie było, gdyby te grupy graczy można było zapisywać. No więc ja by się trochę jej czepił, ale to już jest zboczenie zawodowe, absolutnie spełnia swoje zadanie, ale można by było troszeczkę to usprawnić. O, może tak, ale tyle. to te właśnie. No, może sami coś takiego, life, tak. coś takiego zrobimy? Może, może sami coś takiego zrobimy. Na następny wyjazd to jest tam parę tekstów Ghostface'a i tyle, które należy, należy nagrać, i można sobie zrobić swoją aplikację. Ja już pewnie nie będzie się nam chciało w to bawić, ale, ale roboty, no można. To roboty jedziesz, mhm. dobra. Co tam zrobi? No dobra, No to w tej grze gracze zbierają karty i starają się uzbierać konkretną kombinację tych kart. Na kartach jest pięć symboli, tak jak już powiedzieliśmy, chociaż nie wszystkie wymieniliśmy, ale są klucze, jest telefon, krew, popcorn i DVD z filmem Step. No i na niektórych kartach jest dodatkowo nadrukowana twarz Ghostface'a. No i zaczynamy z trzema kartami na ręce. I co turę możemy dociągnąć jedną nową kartę, wymienić jedną z kart na ręku z innymi graczami, bądź też po uzbieraniu kombinacji, a mamy osobne karty, które nam mówią, jakie kombinacje nam są w danym momencie potrzebne. Możemy odrzucić zestaw kart i wylosować nową kombinację. Kombinacja, czyli 4, 5 kart, 3, 4, 5 kart z konkretnymi symbolami. Tak, 3 popcorny, 2 popcorny, 1 klucze, jedna krew, jedno DVD i tak dalej. Celem jest uzbieranie wszystkich kombinacji dostępnych w grze przy współpracy wszystkich graczy. Nieważne kto ile uzbiera, ważne żeby w sumie wszystkie te karty zużyć i odrzucić. I to brzmi oczywiście prosto, ale w trakcie gry aktywna jest aplikacja, przez którą gracze odbierają symboliczne telefony od mordercy. Ghostface dzwoni i może... Albo dzwonić się do konkretnego gracza i zażądać od niego odrzucenia konkretnych kart. Albo zadzwonić do wszystkich graczy i zażądać yy, do wszystkich graczy znajdujących się w danej lokacji. Bo też te karty z kombinacjami są przyporządkowane do czterech kategorii, jak gdyby do czterech lokacji. No i na przykład yy, jest tam szpital. To mamy szkołę, szkołę, szpital, dom, dom stół i hmm, tak. salę bilardową, w której tam jedna scena działa się w piątym filmie. Tak. I on I... najpierw, jeżeli dzwoni do wszystkich, to dzwoni ostrzegawczo, że właśnie idę do szkoły i kogoś tam zobaczymy, co się wydarzy. No o, i wtedy... On zawsze dzwoni dwa razy. Tak no i wtedy, jeżeli mamy, my akurat mamy swoją kartę sceny, czyli z tą kombinacją, która jest ze szkoły, no to wiemy, że coś będzie do nas. Ale też chyba dzwoni do zupełnie wszystkich, jeżeli masz trzy buźki, dwie buźki. To jest trzecia sytuacja. No. Tak. Czyli dzwoni do wszystkich i to jest akurat pojedynczy telefon. I mówi, jeżeli macie na ręku więcej niż tam dwie lub trzy moje twarze, no to musicie odrzucić całą rękę, co jest bardzo fajnym zagraniem, bo dzięki temu no nie można oszukiwać przez po prostu zbieranie tony kart. Żeby każdy miał 20 kart na ręku i wtedy easy każdą kombinację mhm. może szybko rozwiązać, tylko co jakiś czas właśnie, jeżeli za bardzo w zbieractwo idziemy, no to jest taki telefon i tracimy całą naszą rękę, co jest problematyczne, co też zaraz pewnie wyjaśnimy. No i to, co jest istotne, to to, że w dwóch przypadkach, czyli jeżeli mamy przeliczyć, ile mamy twarzy Ghostface'a na ręku i jeżeli mamy w danej lokacji pokazać jakąś konkretną kartę, no to wtedy możemy stracić całą rękę. I to brzmi tak dramatycznie, nie tracić całą rękę, ale to nie jest problem. Problem jest to, gdy Ghostface dzwoni do pojedynczego gracza i prosi, żeby uzbierał tam też dwie, żąda, trzy, cztery... On nie prosi. <gry> cztery karty danego typu, bo jeżeli tego nie zrobi, no to ten gracz ginie, a w tej grze co jest trochę taki antysasherowe akurat ale fajne pod kątem tej rozgrywki, jeżeli zginie jedna osoba, to wszyscy przegrywają Od no razu wiesz, On jeszcze to czas mówi, że nie, zdoło, nie zdołaliście ocalić swojego przyjaciela, przyjaciółki Więc Tak, to na jest tym też... polega ta porażka No i jest to naprawdę, w tym momencie jest to gonitwa Jak trzeba zebrać, jedna osoba musi zebrać trzy karty, powiedzmy kluczy wiadomo, że jest na to ile Minuta? Minuta? No, Może myślę, że mniej. Się, myślę, myślę, że mniej. Bo jest, wtedy już jest dużo emocji, więc jest, nam się wydaje, to jest, że to jest, to jest taki sekund, krzyk nie? i taka prędkość, yy, bo na przykład jeśli ja w tym momencie nie mam żadnej karty na ręku, to muszę jeszcze, musi trzy razy przejść cała kolejka, przez powiedzmy osiem ofiar, żebym miał ja w ogóle dobrał trzy, które mogę wymieniać. Nie? Więc to jest naprawdę tak, mega, na się się wymienić, mega ciężkie masz... czasami do zrobienia. Sama aplikacja też na pewno ustala częstotliwość tych telefonów, w zależności od tego, ilu jest graczy, tak? Mhm. Ma też no, tryb łatwiej trudny, tak? gdzie częstotliwość tych telefonów jest większa. albo te nie wiemy, wymagania czy częstotliwość są... bardziej wymagania się zmieniły. Wymagania, wymagania na pewno są no, bardziej restrykcyjne można powiedzieć. I tak naprawdę w tym wszystkim chodzi jeszcze o to, że po każdej akcji, którą wykonujemy Należy przekazać sobie ten, ten token pokracza. No to, to gorąco, gorąco. To jest, bo To naprawdę zabiera cenne sekundy i tu zdawało, zdarzało nam się troszeczkę oszukiwać i puszczać go po prostu w kółko po wszystkim Albo wiesz, no, jedna osoba za trzech go przełożyła, żeby tylko szybka wymiana była Ale to są emocje, to jest w sumie tak. fajne no. Jeżeli mielibyśmy się zatrzymywać, każdy miałby go łapać i przekładać Ale dzisiaj tak się staraliśmy Dzisiaj ale bywało, że, że ty, już, ty już że powiedzmy murarz była przed tobą ona trzymała nóż, ty już dobrałeś kartę i to ja już brałem od no, bo dzisiaj graliśmy w, zasadzie, w trybie nie? trudnym, więc to no. naprawdę zależało na nam, mówię, te jego wymagania były bardziej restrykcyjne znaczy, żądał więcej kart ale tryb trudny, w sensie sama gra ale w ogóle, żeby to wybrzmiało no. jeszcze bo normalnie jak mamy takie jakieś dopasowywanki budowanie właśnie własnej Italii. Nieważne czy kooperacyjnie, czy przeciwko sobie, to zawsze jest czas do namysłu. Nawet to jest czasami irytujące, że ktoś się zatrzymuje i po prostu dwie minuty rozkminia, co oddać, co zamienić, czy dobrać, czy coś. Tu nie ma, tu nie ma Ale dodatkowo opcji. przecież co się zawsze robi? Zawsze się gada o pierdołach przy okazji, nie? O co u was, o filmach, książkach, coś tam. Je się do tego, pije się i tak dalej. Ktoś na moment wstanie, wyjdzie o toalety, tutaj nie ma opcji. Tu nie, to, nie, ma, tak, nie ma na to czasu. Trzeba to to też pauzy zrobić. Pudełko podaje, że gra trwa 20 minut. no Sorry, bywało, że gra trwała 5 minut. Wskazać. I ktoś ginął, nie? Yy, dzisiaj graliśmy w tryb yy, trudny i szymasty kilka razy tam, nie wiem, z dwie sekundy później, bo coś robiłeś, Na czymś myślałeś, tak, nie? I już wszyscy się darli. I już, wszyscy, i już, się już wszyscy. Szyma! Swoja kolejka, nie? Bo ja tasowałem talię, na przykład. A, bo a to pod... też jest problem, że jak trzeba przetasować talię, powinna być osoba właśnie od aplikacji tasowania talii. Bo raz faktycznie <śmiech> tasowałeś talię, ale raz tam się zamyśliłeś nad czymś. To może trwało dwie sekundy, ale już dostałeś <śmiech> od reszty. Powiem wam, że ja jeszcze miałem problem problem z tym, że no, jest na tym stole bardzo dużo kart. Bo mamy talie kart, no, bo się które odkłada, ciągniemy, odrzuca. mamy talie odrzucanych, mamy talie wyciąganych lokacji, mamy znaczy talie odrzuconych. Cztery talie, mała planszetka. Tak naprawdę powinien jeszcze gdzieś leżeć telefon z aplikacją. My akurat korzystaliśmy z tabletu, który by nam zajął pół stołu. No, no i mieliśmy osobę, którego go trzyma. Tak, więc... więc naprawdę dużo się dzieje na tym stole, łącznie z tym, że przekazujemy sobie jeszcze ten nóż. Niektórzy sobie wykładają te karty, które, które chcą odrzucić na stół. Więc tak naprawdę. Ja no, ty, co tego robisz? Naprawdę nie? jest chaos. Naprawdę <śmiech> robi się na tym stole chaotycznie, w którym Ale momencie. taki fajny chaos, bo tak. emocjonujący. Tak? tak, tak, tak, absolutnie. Panika, skąd wziąłem, gdzie odłożyć, nie? bo <śmiech> ten, ten czas goni. To, jest, Ale to jest super. Przez to, że my czujemy tę presję czasu, że to jest tak szybka i intensywna rozgrywka, to było kilka takich momentów, że ktoś na przykład zrealizował swoją kombinację, to się nazywa karta Sten, dlatego my używamy tutaj tego naprzemiennie, chciał odłożyć tę kartę sceny i te karty, bo je trzeba diskardować, gdy się to będzie odrzucać, tak, mhm. daną kombinację i wziąć nową kartę kombinacji, czyli kartę sceny. Czyli są jak gdyby trzy rzeczy. Odrzucam kartę sceny i odrzucam te karty z tej kombinacji z ręki. I biorę nową kartę sceny i było tak, że... I on przekazuje I ja muszę przekazać <laughs> A i, przekazałem... A I ludzie nie wiedzieli, gdzie odłożyć karty, bo takie emocje były. <głos> tak, tak. Tutaj nie, chwila, trzeba to pozbierać, na swą kubkę dałem. I... Więc może trzeba sobie, wiecie, wyrysować na stole albo wyznaczyć sekcję, bo naprawdę, naprawdę mi się to nieraz myliło i, i odkładałem karty z ręki na kartę z zużytych scen, tak? I tak, nie trzeba to było wyszukiwać. Ale też to, co ja bym podkreślił, że potwornie ważna jest ta współpraca. Tutaj to jest gra kooperacyjna pełną gębą. Chodzi o to, żeby rzeczywiście klarownie komunikować, kto czego potrzebuje w danym momencie, zwłaszcza przy tych wyzwaniach indywidualnych, które mogą zakończyć się po prostu napisem game over tak, i przegraną wszystkich. Opłaca się zbierać karty, żeby mieć coś na wymianę na ręku. Ale do pewnego momentu. Tak, nie można przesadzić, bo to się może zakończyć właśnie odrzuceniem całej ręki. I w tej grze odrzucenie całej ręki może oznaczać utratę, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu kolejek. No może Cały. oznaczać utratę życia, bo gdy odrzucisz rękę i w tym momencie do ciebie dzwoni Ghostface i prosi o cztery płyty DVD, no to jest a absolutnie niemożliwe, zdarzało, żeby ją zbierać. Mnie się dwa razy zdarzyło odrzucić już gotową lokację, którą miałem na ręku, no, no. ale kolejka nie zdążyła do mnie dojść, a trzeba było odrzucić, bo miałem dwóch, trzech, czterech Ghostface'ów na, na ręku i musiałem odrzucić. A już miałem kolejkę, tak, miałeś... którą bym w swojej kolejce... Kombinacje tak. byś zrealizował, Którą ale byś realizował, więc... a też czasami wiesz, jesteś yy, na przykład w lokacji, w której aktualnie nie ma Ghostface'a, ghost więc jej nie, nie chcesz jej odrzucić, nie? Uh -huh. Bo już, mam już gotową kombinację, ale nie chcę odrzucić, żeby nie wylosować lokacji, w której jest Ghostface na przykład właśnie, trzeba nie? było zebrać tak. cztery telefony, a Ghostface może poprosić o co dowolny z pozostałych cztery I, No, symboli. ale wiesz, w tym momencie ja nie odrzucam swojej jeszcze karty sceny, tylko dobieram, dobieram, dobieram, a on może w każdej chwili zadzwonić. A, masz trzy buźki? odrzucił Odrzuć całą <laughs> rękę. Więc... No. Ona nie jest trudna, ale przez nie, jest, presję jest, czasu i, ogólnie i to, to ciśnienie, stegna. tak, ciśnienie, które wywiera Ghostface, naprawdę, naprawdę jest emo, emocjonująco. Tak, i bo te telefony no to niby takie pitu-pitu, <coughs> no bo on tam właśnie mówi, że nadchodzę, idę po was, coś tam. Są też dwie opcje do wyboru. Można wybrać ten Strong Language tak jako ten wersję dojrzały z dojrzałym językiem i tę ocenzurowaną, ale to nie jest tak, że ta z dojrzałym językiem jest wulgarna, tylko tam po prostu mówi wprost, że będzie zabijał. Mhm. A w tej wersji powiedzmy dla dzieci i młodzieży... Nie. Może dlatego jest 13+, plus, bo że jest opcja A. na ten, bo A jednak tam I will hurt you, na tematycznie gry horrorowe zawsze zasadzie 17, że tam e, Czekam w szkole, jak kogoś spotkam no to go tam xpl, nie, że go tam Hmm. zostanie wyrzucone czy coś okay. takiego. Okay. Więc tak bardziej metaforycznie mówi, że będzie eliminował kolejne osoby, a nie wprost, że po prostu zabije. To jest myślę ta centrala. Ale to jest fajne, klimatyczne i moment jak on dzwoni w tym momencie gra musi się zastopować. My nie możemy się wtedy wymieniać. To też jest fajne. Tak się słucha, słucha, czeka co powie i bo znów. I takie mega szybkie i, tempo, godi, i nagle po prostu... I trzeba, tak, bo się, trzeba, trzeba naprawdę wysłuchać co on mówi, bo czasami się nam zdarzało, że było niewyraźnie, mam wrażenie. Ale to nawet tak? nie chodzi o to, że my tak. chcemy to zrozumieć, co gra nam nakazuje. W tym tak. momencie się zatrzymaj, dzwoni Ghostface. Tak, zgadza i, się. Y, można czegoś nie zrozumieć, ale to też jest napisane wtedy w tej aplikacji, jak gdyby. Tak, Tam są te komunikaty zgadza też się. podane, czyli y, to nie jest tak, że ktoś kichnie i ty nie wiesz wtedy, czy trzy twarze Ghostface'a, czy dwie, czy cztery eliminują Twoją rękę, bo zawsze można spojrzeć po prostu na grafikę i tam też się to wyświetla. Mhm. Mhm. Powiem Wam, że jeszcze jak patrzę na pudełko, to ja przez całe życie byłem przekonany, że Ghostface to jest jedno słowo. A nie dwa osobne pisane wielką literą, tak jakby. Ghost to imię, a face to nazwisko. Bo tak to wygląda na tym opakowaniu, na samej figurce też. Dla mnie to zawsze było y, Ghost Face po prostu jako jedno, ja się chyba nie jedno słowo. <grym> Ale ja też zawsze jak wyszukiwałem grafikę, to pisałem łącznie. I no I tak łącznie, mi się wydaje, że na tak, jakiś tam a, dzyremziki... widzę, a on tu jest, jest jako zarezerwowany znak towarowy. A, rzeczywiście. I było to w kilku miejscach. Tak, mhm. tak na samej figurce, od spodu też. O, rzeczywiście. E, także może to jest niekanoniczne. <głos> albo my jesteśmy niekononiczni tak i jeszcze warto zaznaczyć, że te telefony one są losowe. To jest jakoś tam oskryptowane, wiadomo, ale to nie jest tak, że on dzwoni do każdego gracza po kolei. Że na przykład, nie wiem, dzwoni do mnie, więc ja już mam spokój przez kolejne, dopóki nie zrobi pełnego kółka. Tylko może zadzwonić następnym razem do lokacji, potem z twarzami, a potem znowu może wybrać mnie tak naprawdę. Mhm. Jakoś nie liczyłem tego, ale bywało tak, że dzwonił do tej samej osoby po dwa razy a do kilku osób w ogóle nie zadzwonił akurat, bo przegraliśmy po tym, czy coś takiego. Chyba najbardziej emocjonujące jest właśnie, jak dzwoni do konkretnej osoby i żąda trzech albo czterech kart, A bo ta to, osoba nawet nie ma tylu kart na rynku To jest, i jest im w, tym momencie, wymieniać. w tym momencie cała grupa musi bardzo szybko olać każdy plan, jaki miała. I działać na korzyść tej osoby, żeby ona nie zginęła. I nieważne, masz już uzbieraną ty wczoraj, nie? Krzyczałeś, tak. dobra, ja mogę ci to oddać, ale niech te karty do mnie wrócą, nie? Bo ja już mam scenę uzbieraną mnie. Tak. Ale to też jest takie bardzo. Mm realistyczne, jeżeli chodzi o oddanie klimatu slashera, no bo jeżeli rzeczywiście masz mordercę już, który czai się za kimś, no to albo po prostu rzucisz się na gatunek tej osobie, a jeżeli zrobisz cokolwiek innego w tym momencie, no chyba, że nie możesz, może być tak, że jesteś bezbrony właśnie nie masz tych kart, tak? ale jeżeli tylko możesz, no to albo jej pomagasz, albo naginie i to dokładnie tak to wygląda. My nieraz mieliśmy rozmowy jeszcze przed samą grą o tym, żeby mieć jakąś strategię. To może długo dobierać, albo robić to, albo robić tamto, ale to co ta gra robi fajnie to jest po prostu rozpieprza te strategie mm -hmm. y, momentalnie. Tak tymi swoimi y, challenge'ami można powiedzieć. I, mm -hmm. to jest, I to jest naprawdę super, bo trzeba mocno adaptować. A mówimy tutaj o rozgrywkach, które trwają te 20 minut, tak jak mam do dopowiedzią. 20 to jak skończysz grę. A my tak. skończyliśmy, umówmy się, niewiele, bo ja powiedziałem, że to jest łatwa gra, ale łatwa jest jej mechanika. Łatwe jest skumanie tego, jak mamy grać, ale żeby ją wygrać, to wcale nie jest łatwa. No my na my... sześć partii sko sko skończyliśmy dwie? Wczoraj no ja I, to, ten... i to na... Nie, dwie chyba, dwie wydaje mi się, wieraliśmy. wczoraj na prostym trybie, a dzisiaj włączyliśmy hard, nie wiedzieliśmy, co to będzie. Okazuje się, że no utrudnia... Ja, ja stawiałem, że może to być w kosmos wywalone. To utrudnia... będzie za szybko, tak? No, albo szybkie telefony, albo jakoś, nie wiem, a no utrudnia, że po prostu więcej. Że nie Trzy karty zebrać tylko cztery, co ale jest, to mocno nam to jest, jest mega albo trudne, bo mniej ghost powoduje odrzucenie no, ręki. No, no. Bo zebranie czterech kart takich samych w tak krótkim czasie jest prawie niemożliwe. Raz nam się udało tak. i byliśmy tacy już pewni siebie, bo dwa razy zginęliśmy, ale już w samej końcówce. została nam jedna albo dwie sceny do dokończenia. A dwóch z to na ręce ma prawie każdy w każdym momencie. No. My nie? na hardzie nie wygraliśmy tej gry, nie, nie? Aczkolwiek prawie do końca, prawie, ale zawsze czegoś zabrakło w pewnym momencie i giniecie, koniec. Nie? Ale to nie sprawia, że nie wiem nie podoba się gra. No trudno, zginęliśmy, jedziemy od nowa. Nie? Nawet ta ostatnia rozgrywka była super, bo yy, już prawie. skopał skopał. Yy, Mareczek tutaj nie umie. Nie, nie, to, to mi nie dałeś. Ja miałem ostatnią scenę ja ją miałem na ręku. Ja miałem, już mogłem mi odłożyć, tylko token nie zdążył do mnie dojść. Ale nie, wtedy co popcornu ci brakowało. Tak. Bo Murasz musiała zebrać 4 DVD, a ty potrzebowałeś trzeciego popcornu. I właśnie nie było wiadomo, czy pomagać jednemu, czy drugiemu, żeby mówię, to gdy, skończyć. Gdyby, gdyby do mnie doszedł nóż, to skończyłbym scenę i byśmy wygrali grę w tym momencie, uprzedzając telefon Gdybyś Go Gdybyś dostał ode mnie popcorn, ale jeszcze przeszło przez <śmiech> to. Myślę, że nikt nas nie rozumie, tak. ale to jest całkiem fajne, że właśnie <śmiech> ta, to jest zupełnie fajne. ta ostatnia końcówka, jak została jedna scena, jedna kombinacja na stole, a ktoś dostaje telefon, zbierz cztery karty. My mamy 30 sekund do 60, nikt nie liczył, żeby pomóc tej albo tej osobie. Bo jeżeli ona nie zbierze czterech kart, umrze... E, więc I więc bardziej jednak tak no, logiczniej pomagać jej Ale z drugiej strony jak ta osoba wypełni scenę To, to kończy grę i już nie musimy zbierać Tylko, że jeżeli jej nie wypełni, no to giniemy I to, takie, to jest w sumie fajne, co zrobić w tym momencie A że symboli jest pięć, no to bywa tak, że ciągnie się Ale się w nie da pomóc ani jednej, ani drugiej a, I człowiek wtedy myśli, a cała reszta patrzy No jak nie masz, to dalej, dalej, szybciej A jeszcze dalej. wiesz, pomóc możesz tylko w danej kolejce Jeżeli w swojej kolejce wybrałeś opcję dociągaj I masz tę kartę już to na ręku to nie możesz tym albo do tej osoby, która ona się z tobą wymieni, nie? No. to też jest w sumie fajna fajne. Zwłaszcza, rzecz. że przyrobiliśmy te karty, więc wiemy, że na przykład będą trzy popcorny obok siebie, albo pięć popcornów obok siebie wręcz. One nie będą losowo w tej talii, jeśli jej naprawdę dobrze nie potasujemy po tym, jak już y, zużyjemy wszystkie karty. Także naprawdę ten, ten element losowości, y, te, tej randomizacji, którą daje sama aplikacja, y, no działa tutaj świetnie, tak? bo naprawdę utrudnia mocno. Zwycięstwo, tak jak mam dopowiedziałeś, no, zasady są prostackie, ale to i tak nie pomaga, nie? Mm -hmm. Tak, i ta... Właśnie są dwa tryby. My wczoraj graliśmy w sześć osób w tryb normal i mieliśmy wrażenie, że tam ten telefon dzwoni co chwilę, ale my też się uczyliśmy, więc nie było jeszcze takich reakcji automatycznych, nie? No. Dzisiaj już każdy wiedział mniej więcej, co robić, żeby nie skopać tak totalnie, więc doszło trochę sprawniej. Ale mieliśmy wrażenie, że to dzwoni po prostu co chwilę. No wczoraj tak. ja przy dwóch grach chyba pierwszych zginąłem przy pierwszych telefonach dwa razy. Czy mm -hmm. no, pierwsze to w ogóle, bo jeszcze... Najsłabsze nie ogniwo. Nie, nie, no, no to... mi. No, ale w to, wtedy jeszcze nie myślą o pomocników żeby mam grać no. na, na tego gracza z, No, że to jest absolutnie konieczne w tym momencie. Tak. Jeżeli ktoś jest na celowniku Ghostface'a, to trzeba rzucić wszystko i pomagać No w tej bo grze. się na majówki od 30 lat, <laughs> więc mando może zginąć. I mówmy Ghostface'a. Musi być ta pauza. Tak. I w tym trybie normal wydawało się, że te telefony są częste, te wyzwania nie były może bardzo wymagające, ale my się uczyliśmy dopiero w ogóle jak to wszystko działa. Dzisiaj graliśmy w trybie hard i te nagrania nie były częstsze mam wrażenie, ale graliśmy w pięć osób. Może to też y miało na to wpływ, mhm. że te nagrania wydawały, my też graliśmy o wiele szybciej, już sprawniej. No dlatego może... wydaje mi się, że na ten hard trzeba przejść w pewnym momencie, mhm. bo, bo no, będzie na, większa frajda. Na będzie się faktycznie... Aczkolwiek tam na... może być też więcej, bo w pewnym momencie wywaliło nam odliczanie tak, pod koniec o, o, jednej gry. I nigdy nie doszliśmy do końca Trzy minuty. A więc... że ktoś zginął, więc nie doszliśmy do końca odliczania, to no podejrzewam, że po prostu kończy się gra w tym momencie. Tak, jak jest nie, nie jakieś nie nowe nagranie, tak, zabijam was i tyle. Jesteście zamknięci czy coś. Ja myślałem, że my wygramy tę grę i chciałem powiedzieć, to nie wyłączaj, poczekamy, zobaczymy, co się stanie, jak doleci ale do końca. Nie zdążyliśmy. Tak, ale nam się zginęło znowu. Ale to nie zepsuło zabawy. Nie? Nadal wszyscy byli zadowoleni i tak ach, szkoda białku, ale, ale... ale Właśnie ta gra y, mówi o 3 do 8 y, ofiarach, Ofiar. tak? należało, z którymi należałoby grać. Ale mi się wydaje, że te 5-6, które mieliśmy, Optymalne. może 7 to jest taka optymalna liczba graczy, bo wiadomo, że im więcej graczy, tym wie... jeszcze jedna rzecz, im więcej graczy, tym więcej tych scen, czyli tych kombinacji trzeba ułożyć. Natomiast jeśli ich jest mniej, to się odrzuca po prostu część kombinacji. Tak, ale ich nie dochodzi nie do, wcale tak do... wiele, bo jest więcej kart w grze, ale trudniej jest zrobić pełno okrążenia, tak. czyli te telefony indywidualne są bardziej dramatyczne. Na, mówię, dlatego zakładam, że pewnie jeśli tych graczy jest trzech, to telefony mogą być częstsze, tak? Mhm. Y żeby znowu dać to ciśnienie. No musielibyśmy popróbować, ale mówię, te 5-6 to jest moim zdaniem taki e, sweet spot i naprawdę... Y Fajny jest balans tej rozgrywki. Mm. Mm. Tak, i to przesuwanie jest bardzo emocjonujące tego noża jako tokenu aktywnego gracza. I rzeczywiście każdy patrzy na każdego obok siebie po prawej i po lewej, tak, żeby tak. jak najszybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Wszystko no zrobić. się kontroluje, nie? Jak ktoś coś zrobi przez przypadek, że zrobi dwie rzeczy w jednej swojej rundzie, to od razu, od razu każdy to widzi i mówi. Nie? Tak, <grym> tak, normalnie to ktoś by tam oszukał czterech razy, nikt nie zauważa, a tutaj tak. przypadkiem. Zostaw, no to ty już wziąłeś, się wymieniłeś. On to... nie popcorn za krew. Klucze potrzebuje. Naprawdę, naprawdę kurczę to. Ja potrzebuję cztery dywidendy, ja potrzebuję Ale ja, 4, bo ja umiem. To działa super na zasadzie takich no, błyskawicznych. Ale i tak interakcji. Jest lekkie, malutkie rzucenie sobie świni. No. Przynajmniej ja to robiłem, bo jak na przykład ktoś potrzebował popcorn, ja miałem dwa, ale jeden był z, go z, go z twarzą z No trojka, to, to oczywiście oddawałem wam to. W cały O, dokładnie. No trochę pod siebie też musisz grać, nie? No tak, no bo bo, to... no bo. bo jak ty zginiesz, no to i tak wszyscy giną, nie? Więc... To z tego, że on ma dwie karty na krzyż i by nic nie stracił. Nie? Niech tobie podłoży, ty stracisz 7. No. No. Dobra. To wspomnieliśmy o tym ograniczeniu wiekowym, rzeczywiście to jest podane te 13 plus, bo w apce można wybrać, czy wybieramy ten dojrzały język, czy nie. Mamy też dołączony film instruktażowy, przy czym w książeczce w środku i w aplikacji linki są już martwe. Ale on jest dostępny, wpiszecie na YouTubie po prostu: Scream the game i pierwszy wynik to jest ten film instruktażowy, z przemiką. No właśnie, to jest argument za tym, o czym mówi się na początku, że no jest, a za chwilę może nie być, bo sama aplikacja prowadzi na 404, jeśli chcemy to osiągnąć. A, a to, to jest Gastet kilku lat, a już nie mam w sumie linka, nie? Tak, Aktywnego. a prowadzi, no jest filmik na YouTubie, który trwa bodajże 3,5 minuty. I on jest niezły, on rzeczywiście tak, tłumaczy i on wszystkie zasady, czy pokazuje też te interakcje między Tak, graczami. Ale pokazanie jest mega zabawne, to co już zauważyliśmy dosyć szybko, bo tam e, chcieliśmy sprawdzić jedną rzecz, więc po pierwszej rozgrywce chyba puściliśmy go jeszcze raz. I to Ingo zwrócił uwagę, że ale oni w to nie grają, bo oni podają te karty tak powolutku to. E, I rzeczywiście to jest zabawne, bo w tym filmiku instruktażowym to ci ludzie nie grali, tylko oni odgrywali tak, grę, pokazywali bo tak powolutku te karty interakcje. przekazywali, a my to tam, wiesz to, wiesz, to szybko, szybko lecimy. Ale mimo wszystko instrukcje tłumaczy yy, całkiem nieźle. Tak, ten tryb kart to zawsze jest w sumie fajna rzecz, gdy już się kilka tych gier yy, rozpyka. I ten tytuł ma na Board Game Geeku ocenę 6,5 na 10. Zgadzacie się z nią? Nie mam dał więcej. Wiesz, yy, zobaczymy jak próba czasu bo to, że dzisiaj mieliśmy frajdę tak, się. i wczoraj to niekoniecznie na majówce to wyciągniemy, ale ja podejrzewam, że wyciągniemy, bo naprawdę nawet to było zaskakujące, mamy tutaj bardzo dużo gier dużo kingowych gier, które musimy ograć, a wczoraj jak zagraliśmy w to raz czy dwa razy i już padło, że gramy w co innego to nie, było mówione krzyk, krzyk dzisiaj też w sumie krzyk, no w więc z popularnością cieszy się krzyk, cieszy się UNO cieszą się tak naprawdę bo, proste, gry ale wiesz, no to, no to jest coś gry. takiego, że siadamy do stołu rozgrywamy dwie, trzy rozgrywki i ja minut tak naprawdę po tych dwóch, trzech rozgrywkach, fajnej frajdy i można wyjść i dalej coś robić, nie? To jest takie, żeby usiąść i sobie zagrać. Ale wszystko. to jest tak intensywne, że potem niekoniecznie chcecie wziąć następne pudełko, znaczy, tylko jest taki moment oddechu, bo wszyscy... Nie no, grasz dwa, trzy razy i faktycznie musisz sobie zrobić lekką przerwę, nie? Bo, hmm. bo to jednak gdzieś tam te emocje... Yy, no jeden z naszych kolegów musiał wyjść w trakcie <gry> naszej gry, powiedział, że tam już jest za dużo i za gęsto od, od emocji. Także hmm. ja bym pewnie z siódemkę dał, Rozumiem, no jeśli ludzie na board Game Geeku ogrywają takich tego typu produkcji mnóstwo. I mają większą próbę. Ja nie jestem jakimś tam zapalonym Planszówkowiczem, więc. Ale też umówmy się, te oceny nie muszą być sprawiedliwe, nie? bo czasem Zgadza to się, trafi nie, do ale... jakiejś grupy, której nie podejdzie, a czasem znowu sami psychofani oceniają na tak, dziesiątkę. Ale nie, tak? mnie, no, poza tym krzyk. Tak, ja, bym to... dał, ja bym też dał siódemkę. Ja bym też Troszeczkę ja mam zawsze obawy, jak jest gra na licencji, czy to będzie faktycznie oddawało klimat danego filmu, książki, komiksu, czy na no czym jest to oparte no jest to wiesz, jest to mimo wszystko prosta gierka tak jak te gry małe, w które grywaliśmy chociażby rok temu, czyli szczęki no ta jest troszeczkę bardziej skomplikowana bardziej, bardziej skomplikowana no nie ma tutaj mordercy i tak dalej, ta, w sensie no nie ma fabuły w kartach, to jest łączenie dla kogoś się to może wydawać bez sensu nie? jak tak słucha, że ja mam uzbierać klucz, dwa popcorny i krople krwi żeby przejść dalej, ekologię, nie? Nie? Czy... No, ale ale jest klimat te, mordercy ta, tak? te telefony od mordercy to wszystko robi klimat. To ja ma klimat zdania, krzyku. do pięciu filmów, nie, no bo znaczy do czterech i tego skrimu, który nie miał piątki w tytule, ale mhm. był piątą częścią. Mhm. To, to ma klimat krzyku i dla mnie to jest fajne. W ogóle fajny ten tagline. Would you like to play a game? Yy, a faktycznie gramy w grę <grych> a, jakie tam, nieważne no, ale tu yy, jakiś wiesz, copyright yy, od yy, nie, I want to play a game tak, jest tak. W, w pile, przepraszam tak. <grych> także ja też tak, z dobrym siódenkiem bym dał jest fajny klimat, ja, ja lubię te proste gierki na, na takich właśnie wyjazdach mam wrażenie, że siedzielibyśmy gdzieś nie wiem, w kolejce na pyrkonie po autografy, wyciągnęli i mogli sobie trzy razy zagrać i, i by był jeden wielki szał, chaos, bo bo, bo no to jest tak, coś co można podnać na biwak zabrać, nie potrzeba tak naprawdę za dużo przestrzeni do przy czym tego. to pudełko nie jest też takie malutkie nie w sensie w kieszeń go nie wrzucicie okay, no ale, ale, to, ale porównując z innymi planszówkami mamy no to, to, to tak czy, czy lśnienie które są no, jednak sporymi pudłami no, to okej, okay, do kieszeni nie wejdzie, ale do plecaka już spokojnie z wieloma hmm. innymi rzeczami się zmieści. Także mi się bardzo gra podoba. Ja bym nawet dał z 7,5 myślę spokojnie. A dla fanów takich hardkorowych właśnie horeworowych gier, to może nie ma. Tak, i 8. to myślę myślę, że tu oczko hmm. może. Jeżeli naprawdę dla kogoś dla... to, że to jest właśnie na licencji. za licencję dorzucić. Co się robi tak. W sensie, jeżeli to jest dla was zaleta, no to myślę, nawet troszkę wyżej przy czym. My też omawialiśmy ten piątek 13, nie i tak dalej. To, to... ty. To samo omawiałeś. A nie, my a, ale grałeś tam. Nie. Nie, nie grałeś w końcu. Kurde. i tej przy... piątek nie grałem. Y ile to kosztuje? A ja nie mam pojęcia, to w prezencie. Aha, okej. Okay. Chcę, chcę sprawdzić. Nie, bo chcę sprawdzić. że jeszcze sprzedają. Żeby sprawdzić, bo, chciałem sprawdzić, ile to kosztuje, jak to się, jak to się przekłada na, na tę wartość rozrywkową, ta wartość finansowa. Znam, czy... no. że w okolicach stówki pewnie, no, pewnie. I, pewnie i, i tyle warto. No. Dużo więcej bym za to. Za Pytanie, to nie dał. czy to jeszcze jest w ogóle w sklepie? 88 zł na Amazonie Okej. Okay. Czyli jest dostępne w sklepach. Jest dostępne tak, i to, to... za no, niecałe 90 zł, no to warto kupić. Też tak myślę. Nie, jestem bardzo zadowolona. Bałem się, że to może być. Fajcie, szczerze mówiąc, tak, że ładne pudełka w środku, że to frajdy dawać nie będzie, albo że będzie jakoś przekombinowane. Albo jak to twoje to y, sprzed roku, no, no. które znowu było zbyt proste i de facto się nie chciało nawet tego trzeciego razu odpalać, znaczy odpalać, no, rozgrywać. A no, tutaj jestem Ale też Ale zadowolony jeszcze. Ale inne to. Inne a, inne to. to. A. Tak. No dobrze. No to wszyscy jesteśmy zadowoleni, wszyscy polecamy. Czyli Rychu daje 7, mam do 7,5, ja nawet 8 byłbym w stanie myślę. No, czyli średnia 7 i pół. I pół. I pół. <laughs> Matematyk. <laughs> W głowie miałem 7,5. A przejerki <grym> No dobrze. Polecamy. No to zdrowie słuchaczy, słuchaczek. E, poczekajcie, e, ja za, zaraz wracam. <grym> no to mi się tak, żeby było słuchać. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Jeszcze raz pozdrawiamy Was z majówki serwisu stevenking.pl no i tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Dobra, to. No to... kto włączył? Słuchajcie. Zanim zaczniecie grać, upewnijcie się, że wszyscy gracze wiedzą, jak. No to, koniec gry. Dobra, No bo jeżeli to ma być szybko, na czas, to jest to dość kluczowe. If your card shows that location, you're in jak macie? Nie mogę, bo ja będę to kończył teraz. Chcę sobie coś na jeszcze, jeszcze, jeszcze się z kimś mogę wymienić? Eee, dobra, to teraz bierzcie. Eee, dobra. O, stary dzwoni. O, Mando, do ciebie dzwoni. A czemu dobierasz trzy karty? No to wam scenę, to nie działa tak? Trzy kwi. Po jednej? Ej, no cicho, no przecież Ja nie wiem co mam zrobić. Trzy razy krew masz pokazać. No, no. nie mam. No to no, coming after you. Bitch. Czyli co robię? One I call again, czyli jak zadzwoni jeszcze raz. Czyli musisz, musisz mieć trzy kwie? No to teraz... Trzy krwi. No Przecież to jest absolutnie niemożliwe, To Jest możliwe, żeby to bo teraz robimy continue i my się z tobą zmieniamy, że to jest trzy kwie. O, jest chyba kuki. Dobra, no to trzymaj krew, a ten. A ty chciałeś telefon, co? Dobra, wta. Świetnie, dał mi trzecią twarz Ghostface'a. If you have that many Ghostface cards or more, you must discard your entire hand. A to, a ma? O! Dobra, Mando. No, no nie, nie masz czegoś. You No to jak no, nie masz, to Mieju się Mieju się Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie wyrzucasz. Wyrzucasz karty wyrzucasz. Wyrzucasz kartę Nie prostu. masz. No. Nie No. No. Nie możesz. Możesz. Too bad. Too bad. Too i Nie, czyli nie się jednak. Okay. Did... Nie, wszyscy yeah, przegraliśmy. Wszyscy? Nie to tygodni wszyscy tygodni wszyscy? No. Jeden, że to jest no. wszyscy tak. No to czemu mu nie daliście debile. Ja muram. To jest logiczne, no, Bo w tym momencie szybko wszyscy powinni mi krew dać. No tak, tak? no. Nieważne, no. że zbieramy ze <laughs> siebie. No wszyscy ci ale no, co ja mam robić, te? No, no krew organizować. No tak ale wymógłem. Ja o! Kolejka musi być przecież ty. Czemu? blood tak, mark tak, tak. Jakbyś też miał telefon, to bym nie przyjmie. Miałem, koncept. Ja też telefon zbieram. Ja też przymiotowu. Tak. Ja o, znalazłem telefon. Mando, mando, świetnie, mando. Świetnie. Szybko po drugiej No nie. Jeżeli trzy będą potrzebne, to tylko nie. Znaczy, są trzy chyba. No i przegraliśmy. Mam jedne klucze, ale nie mam karty. No, ale, no, ale ja nie mam trzech kart na wymianę. Szybko zapraszam ja muszę dwie karty dobrać. I dopiero wtedy wymiana ze mną. Aha, nocnej. Mam drugie klucze! Nie można się wymieniać. Jakby co, to ja mam. Tromp, tromp, tromp, tromp, tromp. Szybko, szybko, szybko, szybko, szybko, szybko, szybko pięć! Ale ja mam też, co ty chciałeś? Nie! nie! nie! nie! <śla> <śla> teraz klucze dawać! Jest! <śla> szybko dalej! dalej, no, no, dalej dobra, czekajcie, czekajcie. <śla> to, <mośno chwilę> <śla> nie, nie, jedziemy! Jeszcze nie ma! Tylko tak. teraz muszę jak tam, Nie pierwszy raz. Okej, okay. proszę bardzo, przoma na pasa. Ja pierwszy raz przeżyłem. Gruby ginie pierwszy. Grym. No dobra, to możemy <grym> zbliżać. No zbliżać nie zbliżać bo ja z dupnię ja mam dobra. kart. Dawaj. Czy ktoś ma kropelkę krwi? Show me for a or DVD dawa, nie mam. Ja nie, dawa, mam, DVD. nie mam. Szybko DVD ja nie mam, dobieram. Masz DVD? Nie mam, dobieraj. Nie mam. DVD. ale Dalej, dalej. DVD, mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Ty mam. Nie mam. DVD. mam. Nie mam. Nie mam. To DVD Nie mam. Szybko, bo DVD. Nie mam. Nie ja mam. To ładne, bo Dobra, bo ja mam. Nie mam. mam. Nie mam. DVD? mam. Daj mu klucze. Ktoś ma DVD. Eee. DVD? Yeah. Dobra, ja już, ja już tylko jestem dawczą yeah. teraz. Tak, tak, my też. DVD? Zostali tylko. No, masz DVD? Igo Już ja. mam wszystko, wszystko. Ma wszystko. Ma wszystko, już mam wszystko. Spokojnie. Czegoś potrzebujesz? Pięć mam. DVD. Mam! Uwaga. Wymianka. Dobra. Marcy. Co się było to z moim DVD? No może zaraz zadzwonię na no. Maker House póki co. Zapomnij. No nieważne, ty już skończyłeś. Nie, to już poszło. jedziesz nocny? Nie, nie było tych 3 d No, jest, no, no. Nie było. Czy ty masz masz co? No i już koniec. No i baję. Dobra, i wygraliśmy. Nie mam 3 d Proste f ty. A nie, fajnie. Jak już, już się załapię? Jak już i nie! I kto jest mordercą? Do no. No dobra, to Gaj, zwiększamy trudność. Bo to nie.. Nie, teraz odpocznijmy. <śmiech> Także najgorszy moment był jak ja miałem chyba jedną kartę trzy klucze. No <śmiech> to tak no. Ja musiałem dobierać pod dnia. No podobało mi się to. Dym, dym, dym, dym, dym, dym. dym, dym, dym a, a jak ten zbierał na DVD, a to ja przeszedłem. <śmiech> <śmiech> Trzeba <śmiech> Zarządzać zespołem. No. Nie, fajnie. O Jezus. Spodobało mnie się. O niego się nie mówi cześć na koniec. No dobra, to wciśnij se stop, żeby nie było, że o bo Mirak wcisnął. A w sumie nie podziękowałem. A... No i co? A w sumie za co? O, możesz, możesz zostawić to jako bloopersy, nie? Kurde, ja na początku myślałem, że to pudełko jest w ogóle u nie? <śmiech> <śmiech> jak ja tak pierwszy raz zobaczyłem, dopiero jak się przyjrzałem z bliska. To zobaczyli, to jest krew. No, nie, no. naprawdę, kurde, naprawdę to jest naprawdę fajne i grałbym. Jak miał znajomych, to bym to kupił. Mhm. Ja też właśnie kumpli nie mam. Ale nie, nie, ja, nie by było nie. na jedną osobę, bym se kupił. Ja Tylko że ty... trochę emocji by nie było.